Inny koncept. Powoli staje się już tradycją, że nagrywam wstęp na ostatnią chwilę, że nagrywam go w drodze, w plenerze, w tym parku, gdzie jestem teraz. Jest wtorek, noc, noc już się zaczyna i za kilkanaście, góra kilkanaście godzin muszę opublikować nowy odcinek. Materiał jest już przygotowany. Jeszcze tylko trzeba wszystko złożyć i ten nieszczęsny wstęp dograć. Zaczął się grudzień. We wszystkich sklepach czuć już widać w zasadzie bardziej niż czuć świąteczną atmosferę. Pojawiły się już wszędzie, absolutnie wszędzie ozdoby świąteczne, czekoladowe Mikołaje w niebotycznych cenach. Na dzisiaj miałem ochotę sobie kupić takiego czekoladowego Mikołaja, mimo że to dziadowska czekolada, mimo że niewiele tam jedzenia, ale ej za figurkę, która ma 80 gramów wagi zapłacić 6,50? No dajcie spokój. Całkiem solidna czekolada. Tabliczka czekolady 100 gram kosztuje 3,50. No, ale nie o tym. Dzisiejszy odcinek nie będzie o świętach. Może, może pomyślę o tym, żeby jeszcze we, w, grudniu, w grudniu nagrać i opublikować jakiś odcinek świąteczny. Zobaczymy, jak będzie z natchnieniem, z pomysłem i realizacją tego postanowienia. Nic nie obiecuję, ale przydałoby się, prawda? wszyscy będą tonąć w słodkości, takiej obrzydliwej, że a, kolędy, święta, życzenia, dołożę kilka drew do tego ogniska, na którym spłoną wasze uszy i mózgi. Za dużo świąt będzie, tak? Eee, a co dzisiaj? Dzisiaj rozmowa z Agnieszką. Też były problemy, żeby odbyć ten wywiadzik, rozmowę, nie wiedziałem co to będzie, bo niestety Agnieszka, mimo że jest bardzo miła i, i bardzo fajna, no to przekładała co róż nasze umówione spotkanie. Wszystko to stanęło pod znakiem zapytania, ale na szczęście w końcu udało się nam zobaczyć na chwilkę. Zobaczyć w takim miejscu, gdzie można rozmawiać, czyli w moim mieszkaniu, pod, podczas kiedy było ono w miarę puste. I, i, I tak wcześniej, zanim się z nią zobaczyłem, stwierdziłem, że przeprowadzę z nią wywiadzik o buddyzmie. Nie do końca to tak wyszło, ale, ale nie mówię, że. Jest źle. Nie, jest po prostu inaczej, niż sobie to zakładałem. Może to się dobrze składa, bo planowałem zrobić taki bardziej pracochłonny odcinek, a tak jakiś podkładzik wrzucę, może jakąś reklamę i będzie wszystko gotowe. Nie ma tego złego, co Początek na dobre by nie wyszło, prawda? w ogóle tak, fajnie. No, no, no to zapraszam e do słuchania. No i tak, parę zdań zamieniliśmy. Masz pojęcie, jak ja się ciebie bałem? Czemu? Ej, co ja mam takiego przerażającego w sobie? <śmiech> Strasznie się ciebie bałem. Nie, tak po prostu. Hm. No ja wiem, że mam ciemne za włosy lekkiego. i w ogóle takie czarne coś ze mnie, ale no bez przesady. Jeszcze masz pełno metalu na sobie. O i tam metalu, parę, <śmiech> jedna kropka widoczna od razu metalu. <śmiech> <śmiech> e, no i, i e, A już w ogóle stwierdziłem, że powinien być przerażony i uciekać, jak powiedziałaś, że ty nie jesz rzeczy. Jesteś współczulony na Jesteś Ej, no to na to, na to by było rzeczy. straszne, przy tym można było uciekać, zdecydowanie, mieszczą. Ale to jest straszne. Ej, w ogóle jest ileś osób i sporo osób całkiem się mnie boi nie wiedzieć czemu, dopóki mnie nie poznają. No. Tak, boją się nie podejść albo coś no tak, powiedzieć, czy... Drugi raz o. kiedyś też się widzieliśmy, tak, tak minęliśmy się w zasadzie parę miesięcy później, to też Najbardziej słów. tak ten, I? kojarzyłam, że ty to ty, ale także żeby cię poznać, to u Karoliny kiedyś, nie pamiętam z jakiej to było okazji, ale coś tam siedzieliśmy i, i ty też byłeś. I... No, no, w każdym razie Jak dopiero, karzynki, dopiero no. po wielu <laughs> miesiącach coś, coś Karolina o tobie opowiadała i... Pytam się jej, mi, że to, ja. kojarzę, że, że, że to możliwe, że, możliwe, że to ty, i się pytam, czy, czy to ta straszna e, osoba, Ej, nie? Ta wiem, straszna co? dziewczyna, przerażająca. A, Agatha, tak się patrzy na mnie, ale o co chodzi? W końcu tak metodą e, eliminacji o. doszliśmy, że to chodzi o ciebie, i ona robi takie wielkie oczy. A, przecież to jest człowiek, e, do rany przyłóż. Najbardziej Gdzieś... pozytywna osoba, jaką spotkałam na studiach. Nie wiem, no, obsypała Cię strasznie superlatywami Ojej. wtedy. A że się zarumienia normalnie zaraz. No. I, i dopiero... Miło. Dopiero chyba wtedy tak stwierdziłem, że w sumie bezpodstawnie się Ciebie boję. Ale tak miałem. Nie, ja dopóki się nie odezwę, to jeszcze, wiesz, mogą być jakieś szanse, że można się mnie bać, ale to tak potem... I Tak samo jak w chórze tam, gdzie sobie śpiewam, to przy przesłuchaniu no, każdy głos ma, nie wiem, swojego szefa, nazwijmy to, i oni tworzą zarząd. I tej babki z altów, z zarządu, no dziewczyna, no nie wiem, z dwa lata może starsza ode mnie, tak się bałam, się bałam do niej odezwać po prostu, a się okazała naprawdę bardzo sympatyczna, do, na, na wyjeździe integracyjnym w sumie się z nią poznałam. I też, też taka dorady przyłusza, się bałam do niej odezwać na początku. Teraz właśnie przed chwilą miałaś koncert. Był koncert churów, co to było w ogóle? Filharmonii. Na, na, na, na, na, na dobrą sprawę. Tak, i nawet mam broszurkę ze sobą. Ale wiesz, to był jakiś yy, przeglód, co, czy, było czy, czy coś to... takiego jak jakaś konferencja. Konferencja wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza, którego ja osobiście nie kojarzę, ale śpiewaliśmy jego utwór. No i były jakieś tam konferencje, nie wiadomo co. I to było... Yy, w 30 listopada, no a dzisiaj były koncerty i różne chóry, w tym mój chór z liceum, na przykład chór nowodworski, na którym niestety nie zostałam, bo śpiewają już prawie na samym końcu i każdy chór tak po jeden, dwa utwory prezentował no i to był nasz pierwszy występ, potem jak się skład w chórze u nas w Konfuoco zmienił więc siłą rzeczy wszyscy pospinali dyrygentka chyba najbardziej ale mogło być gorzej, tragedii nie było jest dobrze, ale nie beznadziejnie no tak, w skrócie no. ja, nie, zastanawiałem się nad tym, czy by nie pójść nie, w zasadzie chętnie bym poszedł, ale pytam się jednej osoby, z którą byłem już wcześniej umówiony no. nie, nie, nie, jednak z tobą nie pójdę, bo cię nie lubię, Pawle e, pytam się drugiej osoby, z którą tak, której coś tam wcześniej wspomniałem e, nie, nie, nie, ja muszę iść do kościoła ze znajomymi, akurat, no tak, akurat wtedy. Tak? <laughs> no i, i, i w końcu wyszło na tym, że załamany tym, że mi nie idzie projekt, no to siedziałem dalej, nie poszedłem sobie na koncert chórów. Na Takie AM. większe koncerty to dopiero tak w grudniu jeszcze to. mamy trzy, o ile mnie pamięć nie myli. A takie większe to będą w styczniu w sumie, no ale to oczywiście wałkowanie jakiś kolęd i tak dalej, yes, <laughs> więc no, ja się muszę od nowa wszystkiego uczyć oczywiście, tak, ludzie <laughs> znają, mają prościej, no a największe to będzie tournée, takie ten, y, Austria w ogóle, jeszcze co tam ma być? Wiedeń, Bratysława i Budapest, o. Bo Ten chór, w którym śpiewasz, to jest chór AGH tak, oficjalny tak, tak, taki. Tak, tak. Ja dokładnie. kojarzę, że jest orkiestra Denta, reprezentacyjna AGH. Oni ja są chór. fajni, ich wszędzie słychać zawsze, ale o no, denta trudno, ja. żeby nie było słychać <laughs> dente. Nie? Ja najbardziej tą smyczkową część kojarzę z, z AGH, jak chodzi o orkiestrę, bo z nim mieliśmy ten wyjazd niedawno jeszcze. To jest orkiestra smyczkowa? No, no tak jakby moja drygentka ich też tam chyba prowadzi z naciskiem na chyba. Często chodzę sobie na koncerty organizowane przez Akademię Muzyczną, które są dla studentów za darmo mm. i czasem jest to nawet w filharmonii, no, no, jak, no, jak teraz. Przed nami właśnie Akademia Muzyczna mm. występowała. Więc... I, i cała możliwość pójścia na taki, no, profesjonalny no. koncert, który jakością nie odbiega wcale od jakichś wielkich, wielkich y, występów sław. Zresztą sławy czasem tam występują też. Ale jakie to było dziwne, spotkać no. dyrygenta z liceum, spotkać w ogóle ludzi, których się kojarzyło, żeby mniej więcej w podobnym czasie tą szkołę kończyli i każdy w innym chórze, czy te osoby na przykład ci w akademii muzycznej, ci jeszcze gdzieś indziej, takie... Kurczę, powrót do korzeni, nie wiem, jak to wygląda. Fajnie. fajne. E, tak, dwie minuty temu fajnie, fajnie e, powiedziałaś o kolendach, że się muszy, musisz nie uczyć o, od początku. I, i, e, hmm, ciekawe, jest, do czego chcesz nawiązać. To jest właśnie, e, to jest właśnie jedna z tych e, rzeczy, e, że jak, jak Cię poznałem, no to byłem w szoku. Po pierwsze to jedzenie, bo jesteś uczony na jajka i gluten, tak? Nie do no gluten mogę, gluten jest dobry tak? i smaczny no coś... chyba, nie wiem, ale nie, glu... ja, nie, ja nie jem, grzybów nie jem i mięsa nie jem. No. No... Ryby też się wliczają do mięsa, tak. Nie, czasem, jak mi się zdarzy, to mam wyrzuty sumienia, ale to mi się zdarzy raz na dwa lata, więc chyba, że babcia we mnie wmusza, no bo babcia jest wierząca, no to do babci się jedzie na tą Wigilię i tak dalej czasem, no i jest ta ryba, no to się dziubnie dla świętego spokoju już, bo wiem, że większą krzywdę tym babci zrobi, jak mnie nie spróbowała nawet niż, wiesz, no. A ty nie jesteś katoliczką. Nie, nie, nie. Nie. Um, urodziłaś się w Polsce, wychowałaś się tu i mhm. nie jesteś katoliczką. Nie jestem katoliczką. U mnie w rodzinie tak w sumie od strony ojca to są katolicy, myślę, że nikt tego nie będzie słuchał, więc mogę dodać, że mocher z jednej strony, jak chodzi o babcie bez urazy, dla nikogo, no i, i, i, i co, a od strony mamy to to tak w sumie wygląda, że no tak nie do końca katolicy, tylko buddyzm i te sprawy, no. Właśnie buddyzm. Często się spotyka protestantów, świadków Jehowy. Nie znam żadnego świadka a, Jehowy. Ateistów no. też jest sporo. Też w sumie nie znam żadnego świadka Tylko Jehowy. tych, co do mnie pukali zawsze. Ale raz mi się udało przegadać i byli zdziwieni sami chyba. Ojej. No, półtorej no godziny później. So, samo to, że trafili na jakiegoś niekatolika... W sumie no to było no to to to zbić stropu. No. Nie no, bo u nas no, to się raczej nikt tego nie spodziewa. No bo umówmy się, to nie jest zbyt popularne przynajmniej w Polsce. Na zachodzie to jeszcze jakoś tak więcej tego jest, u nas się o tym raczej oficjalnie nie mówi. I nawet jak są spisy powszechne, to, to jest tak śmieszny procent, że często tego nie uwzględniają, Ale bo buddyzm, dużo osób. Czy o czym tak, buddyzm, buddyzm, bo nawet wiesz, dużo osób, ja na przykład jestem ochrzczona i mam komunię przyjętą i zostawiam to dla świętego spokoju. Nie wypisuję się z tego, no bo jednak w Polsce. Łatwiej się o tyle żyje, no jak się to ma w jakiś tam sposób i naprawdę niektórzy też krzywo patrzą, no i wiesz, dla świętego spokoju już czasami to lepiej chyba zostawić i zapomniałam, od czego wychodziłam zaczynając to zdanie, tak, yy, no, a że więc... To jest coś tak. dziwnego. A, no Co właśnie, no bo to jest raczej, roku. wiesz, mało popularne i ludziom się wydaje nawet czasem, że tego nie ma kompletnie, a tak z mojej perspektywy to można iść na sangę, czyli no nie wiem takie zgromadzenie, nazwijmy to, tam, gdzie ci wszyscy właśnie wierzący bądź i nawet nie, ale ludzie, którzy chcą pomedytować się spotykają, są różne ośrodki, tylko trzeba o tym wiedzieć, bo na niektóre nie mają strony w internecie, no po prostu, to wiesz, to tak osoba przez osobę, pocztą pantoflową się da dowiedzieć. Ale czy, czy w ogóle można powiedzieć, że buddyzm to jest religia, tak? Jak, powiedzmy... Jak najbardziej, nie? moim zdaniem przynajmniej, nie? No bo... E, e, jest takie rozróżnienie, że religia to jest katolicyzm na przykład, a chrześcijaństwo to jest... religią za bardzo nie jest. To jest bardziej taką, takim nastawieniem, filozofią i relacją człowieka z Bogiem. A Wiesz religia co? to ta cała otoczka... Dla mnie to chrześcijaństwo, całe... ja bym na przykład nazwa religią, nie. tylko tak jakby jej odłamem, rodzajem... Czymś takim, to bym nazwała właśnie, że nie wiem, czy ktoś jest prawosławny, czy, czy, nie wiem, czy jest protestantem. A główna religia to jest, też że ktoś jest no, chrześcijaninem, albo że jest katolikiem, to to dla mnie jest w sumie, wiesz, tak. I to, i to religia, można powiedzieć, no bo samo chrześcijaństwo, no tak czy jak obojętnie, czy to jest protest, protestantyzm, czy to jest katolicyzm, no to jednak są takie te główne, wspólne idee, które są chrześcijańskie, więc dla mnie chrześcijaństwo z religią. No i tak samo buddyzm też ma ileś tych swoich odłamów, że było śmieszniej, w Polsce to się będzie źle kojarzyć, sekt to się nazywa. No, sekt, no, no bo sekta to jest, to jest tak jakby katolicyzm jest, jest sektą chrześcijańską na tej no, zasadzie, nie? To no. Też są na przykład żółte czapki, czerwone czapki, no różne takie nazwy śmieszne. No i wiesz, ogólnie każde się, no są drobne różnice, ale główny cel jest ten sam. To jest tak, że przekonania są mniej więcej w 90%, 95% wspólne, tylko jest jakby inna droga dążenia do tego celu, do celu, którym jest jakieś tam oświecenie, wyzwolenie, albo przynajmniej jakieś wcielenie się lepsze w przyszłości, no bo też można zamiast wyzwolenia na przykład wybrać to, że człowiek się sam chce wcielić po to, żeby pomóc innym. Więc no, tylko to już trzeba być rozwiniętym duchowo do tego i to jest taki, wiesz, level i, i tak w skrócie, no. No, a, Ale nie, samo to, to że wspomniałeś o, o spotkaniach takich. Są re, regularne takie spotkania grupy ludzi, to jest... Ale jak bardzo? W jakim stopniu to jest zorganizowane? Czy stoi nie jakiś wiesz, pastor, co? czy tam, tam jakiś guru? i lama. Lama nie zwierzątko. Nie, nie zwierzątko. Zwierzę, pluje. Nie, no nie, nie plują. Lama, no to nie wiem, dalej lama to jest poziom papieża. No i różni lamowie, w zależności tam od stopnia, no to są tak jakbyśmy, nie wiem, kardynałów, biskupów, tak na tej zasadzie. I to też jest... Księży, księ... księ... no wiem, o co mi chodzi. Tak czy siak. Osoba, która wiesz, też nawet są osoby świeckie, bo możesz przyjąć święcenia takie które Cię w pewien sposób jakby ograniczają, że nie wiem, nie masz dzieci i, albo nie wiem, jesteś w klasztorze, czy idziesz na odosobnienie na przykład dwu czy tam trzyletnie albo możesz przyjąć święcenia świeckie. Czasami się mówi o tym ściąć włosy, bo w klasztorach w Tybecie się na przykład ścinało włosy w momencie jak się szło do klasztoru, więc możesz na przykład ściąć włosy albo możesz przyjąć schronienie, bo y, ogólnie się mówi, że się przyjmuje schronienie w trzech klejnotach, nie? O Jezus, dużo gadania by było tak, czy, jak idąc dalej, żeby już skończyć, to właśnie taka osoba, wiesz, nawet ze święceniami świeckimi może jakieś tam obrządki prowadzić. No ale przeważnie większość z tych spotkań to jest takie na, na medytację. I medytację to jest, wiesz, osoba, która to umie, która to czuje w jakiś sposób i, i wie, jak to robić i taką grupę poprowadzić. To jest najważniejsze przede wszystkim. No i to, twoje przekonania w tym momencie, nie? Mm, a jak to jest z... No bo prawdopodobnie o, o buddyzmie tam Prawie nic nie wiem, tylko, tylko takie jakieś stereotypy i różne filmy, co, co, co się... W... A u nas są na, par na przykład rynę... bardzo błędne stereotypy na zachodzie. Się... O, no może coś wyjdzie, yy, yy, może się na czymś wygłupie, Ale jak to jest, jak to wygląda z yy, przepisami, jakimś, jakimś prawym takim e, religijnym zasadami? Oj, co to, to jest? też będzie jest, jest coś takiego? Pogadanka. No bo... Wiesz co, pogadanka. No jest, no są różne księgi i tego jest sporo yy, i wiesz, no są tam takie, nie, jakby, nie wiem, umaralniające nauki w tym yy, które mają być jakby wskazówkami, że możesz się zachować w taki i taki sposób, yy, zwracam uwagę na słowo możesz, żeby dojść do czegoś i to ma Ciebie jakby naprowadzać w tym momencie po prostu, co Ty możesz zrobić żeby ten cel osiągnąć yy, no a tak, to, to na przykład wiesz mnisi w klasztorach też mają jakieś tam zalecenia, że nie modły o tej o tej godzinie, że wiesz, żeby na przykład się nie, nie przeżerać albo no, no wiesz, różne takie tego typu rzeczy, coś jak przykazania, nazwijmy to. No tylko, że przykazania, no wiesz, mnich powinien na te modły wstać, ale też nie każdy mnich jest święty i nikt ciebie nie zmusi do tego, więc to jest tak jakby twoja dobra wola. Ty masz poradę i albo z nich skorzystasz, albo nie, jeśli nie chcesz, no i... Tu mam w ręce Pismo Święte i tutaj no, jest, jest sporo przepisów takich, no przepisy prawne no. Nie? takie e, wskazówki jakieś o, o, e, takie no, zasady od Boga dużo tego jest tego jest mnóstwo ale są też e, zwłaszcza w Nowym Testamencie w listach apostołowie czasem sami zaznaczają że według nich coś, coś jest dobre tak z ich punktu no. widzenia i to też jest taka bardziej y, wskazówka. Y, y, y, ale takich no. z tego, co mówisz, to takich Wiesz, no bo w buddyzmie na przykład też jest powiedziane, ma. że y, nie zabijaj na tej zasadzie, bo to jest złe, ale nikt ci tego nie zmusi. Tak naprawdę to jest twoja decyzja, co ty zrobisz. I nikt ci nie narzuci, czy masz być dobry, czy zły, czy postępować słusznie, czy nie. Tylko ci może powiedzieć, że y, uważam, że powinno się zrobić w ten sposób. No, Czyli to twoje sumienie jest twoim sędzią, tak? Co? Wiesz co, no, sumienie sędzio, no, Bo, można by Boga to bardzo, nie bardzo nie naciągnąć i, i czy, no czy i to jest, jest właśnie to ten, jest ten, ten, taki schemat osobowy, utrwalony, który którym mówiłam. Czy? Nie, po prostu chrześcijanie mają, ileś innych religii, mają Boga spersonifikowanego mhm. i jest coś takiego, według tego, w co ja wierzę, jak jedna siła, taka najwyższa energia, no ogólnie, wszyscy jesteśmy jakby jedną częścią takiej dużej, dużej całości, Ale nie? ta energia ma I świadomość? właśnie, tu jest po kolei taka kwestia, że wiesz, że y, czy to jest różnica, jak w sumie, wiesz, jest ta energia i ma swoje emanacje, czyli przedstawienia, tak bardziej po polskiemu, mówiąc y, i to na przykład jako poszczególne bóstwa ci się będzie, nie wiem, objawiać, nazwijmy to, i w buddyzmie na przykład tego będziesz miało, nie wiem, miliard, trzysta tysięcy ileś tam, nie? A katolicy? No jest Bóg Wszechmogący, ale jest jeden, jedyny Bóg. Ale on jest w trzech osobach. I dalej to jest ta jedna siła najwyższa, tylko w trzech osobach. A w buddyzmie jest ta jedna najwyższa energia, która po prostu ma różne te manifestacje swoje. Jeżeli jakimś cudem ktoś jeszcze nie zgubił wątku, to zgubi go teraz, bo zrobimy małą przerwę na reklamy. Tada! Nie, tego to ja nie przeczytam, tego na koniec coś tam. To jest nie do przeczytania. To trzeba być Ireną Kwiatkowską. To tragedia jest w ogóle. Halo, halo. <głos> Jeszcze raz, czekaj. Halo, halo. halo, halo. Tutaj tasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy halo, audycję jest z Ptasiego, Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, rad, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia, odbycia narad. Na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 a te, te, to jest to te, błędy rozumiane tutaj. A te razie. święte e, księgi jakieś to są po prostu przez, przez jakiś... E... Ale to tak samo jak Budda był człowiekiem tak, i też, Tak, tak, człowiekiem, no, no, no. który osiągnął ten najwyższy... To są po prostu ludzie, którzy są stan. na danym wysokim poziomie. Tak jakby, nie wiem, coś na tej zasadzie porad od nich, wskazówek. Coś, co ma ci dać do myślenia, żebyś ty sam na coś wpadł, o czymś pomyślał, zastanowił się nad sobą, nad swoim życiem i nad swoją przyszłością. I nad swoją drogą. Mm. Nie wiem, tak, no, jak pomyślę, no to, co no, buddyzm, to e, reinkarnacja, nirwana, takie hasła, mm -hmm. no i, i, i, i siedzenie z pogoloną głową i, i w pomarańczowej sukience po turecku. Sukience. Oj, tam po turecku, masz coś do siedzenia po turecku. <laughs> nie, nie przejmuj się. No. Tak? 70% osób, z którymi nagrywam dokładnie w tej konfiguracji, co teraz, no. w sensie ja się na i się bujam, a, ja na fotelu, a, a ty na, na fotelu po drugiej stronie, no to nieważne, czy, czy to dziewczyna, czy nawet raz tak siedział 35 letni facet, siedział po turecku. Dużo osób, 70% osób siedzi na tym Ja tak siedzę po na co dzień, jest, jest tak wygodnie. Pamiętam, jak zawsze mnie rodzice ganili jako dziecko, nie sieć tak, sieć prosto. Siedź prosto znaczyło sieć tak i nóżka, wiesz, nóżka na nóżkę po turecku, nie? Nie, nie wolno mi było siedzieć tak na zgiętych nogach jakby. Hmm. No. Nie, nie wiem, jak to bardziej opisać tak wizualnie, ale... Hmm. Kwestia przyzwyczajenia. No, no i medytuje się też chyba w takiej pozycji. Tak, tak. co? komuś jest bardzo niewygodnie, bo się siedzi przeważnie w tak zwanym kwiecie lotosu, czyli mniej więcej po turecku, tylko nie masz nóg pod udami, tylko na udach. Jak komuś nie wiem, stawy nie wyrabiają, albo no w Europie ludzie nie są aż tak przyzwyczajeni do takiego siedzenia, to się siedzi albo normalnie po turecku. Albo jest taka poduszka pod tyłek, podpychają się, sobie się ją pod ten tyłek, żeby siedzieć wyżej i ma się wtedy nogi tak, jak się powinno. A sama medytacja, no to. E, nie, Tylko błaga ja, mnie pytanie, na czym polega, bo e, to nie, by było no to trudne to jest, do wyjaśnienia, w, dosyć właśnie, myślę. To wtedy nie, zapraszam to, na sangę. No, e, <laughs> e, sam e, spotkałem się z takim bardzo fajnym wyjaśnieniem parę tygodni temu w jednym z podcastów. No. Niejaki e, pichont e, opowiadał o, o tym, jak to on e, zaczął medytować i określił medytację jako po prostu e, chwila relaksu e, dla mózgu, żeby przestać myśleć. Chwila takiej Zależy bezmyślności. jaki typ medytacji, bo są Czyli... takie medytacje, że jakby dążyć do tej pustki w umyśle, Albo jest taka medytacja, że nie wiem, na przykład pracujesz nad tym, żeby komuś, do kogo ty masz osobiście żal wybaczyć, pracujesz nad swoimi jakby, nie wiem, uczuciami, emocjami, no bo jednak złoszczenie się na kogoś, albo jakieś pretensje, czy urazy, które się chowa w sobie, są negatywne. Ej, czyli hmm. z tego wynika, że to jest naprawdę mega egocentryczna religia. Czemu egocentryczna? No taka egoistyczna Taki, yy, to wiesz co właśnie tu mnie bardzo zdziwiłeś, więc proszę wytłumaczyć, bo nie, nie, kompletnie nie rozumiem dlaczego. No, jak? To jest. Yy. Yy, wiesz co, jak, nie wiem, dla mnie, jak możesz nazwać egocentryzmem to, że ty nie chcesz mieć do kogoś urazy, bo nawet życzenie komuś źle że albo to, że komuś zaszkodzisz jest dla niego negatywne i dla mnie to też nie jest przyjemne, że ja na przykład ktoś mnie wkurza, a ja się staram sama na przykład być spokojna albo komuś coś wybaczyć i tak dalej i to też wymaga ode mnie pracy nad sobą i to jest właśnie tak jakby nie, ty nie myślisz o sobie myślisz o sobie pod tym kątem rozwoju duchowego, ale właśnie tu jest to jakby może być wypaczone w pewien sposób, że się człowiek to będzie interpretował tylko tak, że się skupi na sobie, nie? Są różne drogi, nie każdy jest na tym poziomie, że jest w stanie jakby myśleć o innych, robiąc, robiąc swoje i no, dla niektórych jest to pewnie odpowiednie, że będą myśleć faktycznie, że mi to da coś, nie? jak ja się tak będę zachowywał, to osiągnę to i tamto. No i to jest ta prostsza droga jakby dla tych osób, które są troszkę na tym niższym poziomie, no bo wiesz, no nie zawsze jest się u góry i to trudno powiedzieć, czy to będzie w tym życiu, czy już kiedyś może było, czy dopiero za tych żyć 50. nie? Ale to jest fajny e egoizm taki, chrześcijaństwo w jeśli to jest egoizm, wszystkie wszystkie religie, którym nikogo nie krzywdzisz, to jest okej. Okay. No w zasadzie wszystkie, wszystkie takie religie opierają się na egoizmie, a zwłaszcza ci... Takie, takie zawsze miałem wrażenie, że ci no. asceci średniowieczni, którzy tam szli na pustynię umartwiali się, czy tam siedzieli na jakimś palu no, no. z gwoździe wbitym w dupę, no, no, to, no to przecież to, to, to byli tacy. Oni e, lubowali się. E, Babrali się w swoim takim, och, jak ja jestem nieszczęśliwy, jak bardzo cierpię, i, i, i to ich jakoś zaspokajało. Nie, nie wiem. wiesz, dla mnie to, że masz świadomość, na przykład, że jeśli przykro, ale... czy że cierpisz, to jest całkiem co innego od umartwiania się, bo umartwianie się jest złe. To, że masz świadomość tego, że ci jest smutno, albo że z jakiegoś powodu cierpisz, to w tym nie widzę nic złego, ale poza tym jeszcze jest taka złota zasada, że tego Takiego, no nie wiem, zdrowego egoizmu troszkę jest potrzeba, bo nawet, Przeda, jeśli chcesz komuś pomóc, ty nie możesz od siebie dać wszystkiego 100% i zostać bez niczego. Bo żeby komuś pomóc, sam musisz być w stanie i być na tyle jakby dobrze sam ze sobą i, i życiowo sobie radzić, żebyś mógł komuś pomóc faktycznie. A poza to, tym, żeby to nie było jednorazowe. Nie wiem, czy to zauważyłaś, ale zdecydowana większość religii, wyznań, cokolwiek, e, opiera się na tym, że jak jesteś dobra dla innych, dobre dla świata, no, no to potem dostaniesz nagrodę, Czyli... Karma. No. To tak, jest, tak jest w wielu, wielu przypadkach w znacznej większości i mhm. y, nawet będąc altruistą, jest się poniekąd e, egoistą też, zależy jak to inter interpretować. I no to, to, to piękne, zależy to jak spaniałe. osobiście się egoizm zinterpretuje tak, w sumie tak. Też, nie? No. To, to, to tak myślę, że... Y, Dzięki temu religie pomagają być, być ludziom lepszymi, to jest fajne wiesz co, no uważam też, że jak no obojętnie czy to, nawet jeśli to byłby buddyzm a ktoś miałby przesadzać i na siłę nawracać, że tak powiem innych to jest kompletnie bez sensu jaka, jaka by to nie była religia i czy ja bym uważała, że to jest słuszne, czy nie to jest czyjś wybór i narzucanie komuś tak jak to w pewnych miejscach radiach na przykład, w Polsce ma miejsce albo tak jak nawet są babcie łącznie z moją osobistą, które na siłę próbują zmienić twoje zdanie mimo, że spytane o to, czy ona w to wierzy, że mnie próbuje, wiesz, zmienić, przekonać czegoś, odpowiada, że nie, ja w to nie wierzę, ale bo tak wypada, bo co sąsiedzi powiedzą na przykład w tym wypadku, jest bez sensu, w ogóle nawracanie ludzi jest bez sensu, przedstawienie swojego zdania, no rozumiem, ale tak wiesz, że yy, ktoś coś robi, a ty mu, nie rób tak, powinieneś robić inaczej, to jest złe, wiesz, możesz wyrazić swoje zdanie, ale kurde, takie nawracanie jest najgorsze, takie na siłę. No, nieprzyjemnie się od razu robi. No. Ale każda religia ma taki swój etap w sumie. Tak jak teraz muzułmanie często, yy, no wiadomo jaka jest opinia ogólnie w Europie w tym momencie o muzułmanach i mają ten etap nawracania na siłę. Chrześcijanie też, wszystkie wyprawy krzyżowe, buddyzm też miał taki etap i się kończyło tak, że mimo że buddyzm tutaj szalala wszystko dobrze, pięknie, bądź dobrym człowiekiem, yy, to też się zdarzało, że nie wiem, człowieka i ze skóry obdarli, bo wiesz... Powinieneś wierzyć w coś innego, nie? A nigdy tak na to nie patrzyłem, ale w sumie racja. No, teraz, Taka teraz. dygresja jest, malutka. Um, w, no tam chrześcijaństwo... No chrześcijaństwo, bo to jest młodsza to, religia jednak i islam musi się, mówić. moim zdaniem, trochę uspokoić. I to za jakiś czas dopiero będzie na tym etapie, na którym chrześcijaństwo jest dzisiaj na przykład. No tak. No, Buddyzm jest, jest starszy od chrześcijaństwa i to już jest w ogóle też... Tak, porównując... Islam i, i e, katolicyzm i, i jako taki, nie? czy tam chrześcijaństwo, mhm. no to to jest 600 lat różnicy, powiedzmy, no. ja no. tak pi oko. O, I, akurat tak wyprawy akurat krzyżowe, tak no popatrz, popatrz. No. Akurat ten okres. Ciekawie, jak to się ułoży w przyszłości. No. Może to jest taka zasada. Żydzi też, też jakoś, nie, ale Żydzi to jest przypadek szczególny, oni tam. <laughs> Nie mogli się mieszać i oni tak, tak byli, tak patrzyli w swoich garnuszek zawsze, ale nigdy nie byli jakoś tak agresywni. Nie, jak, jak już już napadali. Jak inne że... państwo to nie nawracali, tylko wyrzynali od razu w pieni. No, tak, jeszcze byli. Ja bym tak chciała zobaczyć na przykład, jak to będzie wszystko wyglądało za te 600 lat. Bo w sensie w tym wcieleniu, w którym jestem teraz, bo może zobaczę, kto to wie no tak czyś jak tak wiesz się dowiedzieć i na przykład czy na, na świecie będą już tylko tacy ludzie tacy nie wiem średnio koloru skóry nie nazwijmy to w sensie że się wszyscy wymieszają ze wszystkim jest jeden kolor skóry jeden kolor włosów i w ogóle Oj, tak nie będzie no pomijając albinosów no <laughs> ej no nie wiem bo przecież przy dzisiejszych tendencjach to co nawet nas uczą co nam mówią i tak dalej blam się Przepraszam, zmacham rękami, masz chusteczkę? No, no dobra, jak Twoja podłoga przeżyje, to nie trzeba. Nie, ale... przeżyje, spokojnie. No. Tyle wódki już to się Nie ja mówiłam... Że A, się tak, miesza każdy już, się pamiętam. z każdym jedzie i płodzi. Aha, no mniej więcej można tak to ująć. Ja tu się staram kulturalnie jakoś, wiesz, tak ten w słowa ubrać. I wiesz, i nawet się mówi, że to tak za ileś lat, no to już właśnie, no ileś dziesiąt lat, to już tak będzie, że jeden kolor skóry, wszyscy wiesz, mamy języki pomieszane, wszystko w ogóle taki jeden kocioł ziemski. A potem pierdolnia asteroidę w dzisiejszy sposób. Zobaczymy. <laughs> Asteroidy są fajne. Taka ładna była kometa i słońce ją zjadło ostatnio. Nie I Ison? Tak? Nie, nie, nie pamiętam, nie, co się nazywało. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. A ja się nie już nie tak nastawiałam, że będę wstawać o tej piątej rano, czy o której tam ją zapowiadali, że będzie widać na wschodzie. Będę wstawać, ubierać się, wychodzić z domu tylko po to gdzieś na błonia, czy gdzieś, żeby ją pooglądać, w a w szokach... chcesz o... zobaczyć cokolwiek na niebie. E, jak miała być y, na poziomie jas jasności Księżyca podobno, no, no ale to, to jest według internetu, więc wiesz, ja się no. tylko tak, no. no, Ale miałam taki plan, a tu ją uszupliło znacznie to słoneczko i co ja mam teraz zrobić? Nie będzie komety. Znaczy może i będzie. I trajektorię zmieniła o parę stopni względem tego, w ogóle NASA najpierw stwierdziło, że słońce ją całkiem zeżarło, a potem się okazało, że kometa dalej jest i było takie shame on me w tym momencie. A teraz się okazało, że jeszcze źle wszystkie modele matematyczne obliczyły trajektorię lotu tej komety, więc w ogóle będzie bliżej Ziemi niż miała być, ale tak bez przesady, nie? No. <grystanie> tak, Z zeszłeś na astronomię. Um... <grystanie> <grystanie> Mówiłam ci, że będą liczne dygresje uprzedzone. Fajnie to jest, ale nie wiem, nie wiem czy, czy byś e, chciała zejść tak bardziej na temat swojej rodziny. Tak, bo e, z tego, co zdążyłem usłyszeć, no. to masz e, mamę, która jest e, też nietuzinkowa. No od mamy w stronę buddyzmu, no od ojca w stronę kato, -kato licyzmu, licyzmu A jak chodzi o jakieś takie rzeczy bardziej, no to co, że artyści chcą e, i co prawie? Bardziej mi chodziło o to, jak, jak e, pogodzenie różnych e, religii, różnych też światopoglądów trochę. No. W jednej rodzinie, jak to wygląda od środka. A, no to tak wygląda, że ja jako dziecko, no to dzieci i ryby głosu nie mają, no to siłą rzeczy, wiesz, co, co, gdzie mnie wyślą, tam pójdę. No i... No, moja mama w tym miejscu jakby ustąpiła mojemu ojcu, bo pierwotny plan, pogląd był taki, że po prostu poczekają ze wszystkim. Z sakramentami, aż będę tak gdzieś miała naście, nie wiem, z 15 lat. No, żebym już myślać to był mój wybór, no ale mój ojciec jednak jeszcze przez naciski głównie ze strony babci, zresztą mam Marię na drugie, no to rzeczy, wiesz, bo tak się urodziłam, że Mari, Marii, to wiesz, to takie jeszcze katolickie i wszystko, ciekawe czemu, nie? Maria akurat, no i się uparli, no i Maria, tak, no i, i, i babcia bardzo chciała, no i dla świętego spokoju też moja mama już powiedziała, no okej, okay, poszłam w ogóle do szkoły katolickiej do podstawówki, do przedszkola, chodziłam do katolickich szkół znaczy, no przedszkola i potem do katolickiej szkoły yy, no i wiesz, wzięłam yy, normalnie komunie przyjęłam i wszystko i dopiero potem gdzieś tak od gimnazjum miałam wolny wybór i wiesz, że jakieś swoje poglądy miałam, no bo to jednak jako dziecka się człowiek Obecna z tym, co jest z jednej strony, co jest z drugiej. Masz porównanie i cię wezmą i na sangę, i do kościoła. I wiesz, masz nie wiem, rozmawiasz, myślisz, czytasz nawet jakąś y, literaturę z jednym i z drugim związaną. Przeczytasz, nie wiem, u pani Szady, przeczytasz Biblię, różne teksty. No i człowiek zaczyna myśleć przede wszystkim. Zastanawia się nad tym, co on czuje i co jest dla niego prawdą. No to wiesz, sam mnie to na tyle przekonał, że Ani nie już potem w szkole na religię, bierzmowania nie przyjęłam i y, od dłuższego czasu jestem w stanie się zadeklarować z ręką na sercu jako wierząca, ale nie jako katoliczka. Inaczej I na czym się ta wiara w Twoim przypadku opiera? Na czym się opiera? Na tym, co staram się robić na co dzień, bo też to nie zawsze wychodzi tak, jakbym chciała. Bo wiadomo, swoje słabości mam, i też sama sobie to potem wyrzucam niejednokrotnie na tym, jak ja myślę o pewnych rzeczach o jakieś aspekty takich normalnych na co dzień sytuacji, ludzie mogą postrzegać całkiem inaczej, niż ja o tym na przykład myślę. Wiesz, zachowanie, poglądy, samo nie wiem, myślenie o tym świecie, to, co ja czuję przede wszystkim, bo no to nie jest tak, że to jest jakaś tam wiara Dla mnie to jest częścią mnie, integralną częścią mnie I to jest coś, co ja czuję po prostu nie. I już tak patrzę na licznik, ile popatrz, już popatrz. rozmawiamy. Będziesz musiał skracać. Chciałbym... Nie, nie, nie. Nic skracać nie będę. Ale już tak, pora kończyć myślę. Coś na zakończenie byś chciała powiedzieć, dodać, tak? W temacie czy nie w temacie? Ewentualnie lubię ciastka. Ym, nie no, ciastka, szpinak lubię. Lubię szpinak, tak. No to tak na zakończenie. <laughs> szpinak jest dobry. No i jakby ktoś się opie ciasto bez jajek, to polecam jedno jajko zastąpić łyżeczką do herbaty, śmietany kwaśnej i połową banana. Dziękuję za uwagę. <grywa> That song that first began And it was lost And buried deep and covered then A chorus and angel lights Proclaimed on that starry night That shook the world A king arose And he was singing It goes underneath Where eyes don't go A sound